27. tygodnia 2013 roku przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Jeszcze raz. Widzisz, a teraz? Witam Państwa. A teraz Cię słychać. Dobrze, cieszę się, My, witamy serdecznie. Jesteśmy w Młodzieżowym Domu Kultury w, w studiu radiowym w piwnicy. No, to taka piwnica, która bardzo ładnie wygląda. Wygląda jak prawdziwe studio radiowe, dużo tutaj, a, duża powierzchnia, jasno, piękne wygłuszenie. Będzie można zobaczyć na zdjęciu, jak zwykle. I jeszcze można zobaczyć. Przyjść dzisiaj osobiście zapraszamy. Zapraszamy, bo jesteśmy w trakcie festiwalu Powiślenia. No i mieliśmy już sporo gości, dużo się tutaj dzieje, na razie nie ma nikogo kto by chciał obserwować nasze zmagania z mikrofonem podczas nagrywania audycji. No, ale jak ktoś przyjdzie, to zaprosimy go tutaj do nas, do, studia, do mikrofonu oczywiście, żeby coś powiedział. Yy, powiślenia to takie spotkania, o których rozmawiałem z panią Katarzyną Federowicz. Ona animuje społeczność lokalną na Powiślu. No i tych imprez odbywa się ponad 60 yy, na terenie Powiśla, specjalnie właśnie z okazji powiśleń. powiślenia.blogspot.com Tam można znaleźć wszelkie informacje na ten temat. No a my tutaj właśnie w studiu yy, dzisiaj yy, nagrywamy audycję troszkę później niż zwykle. Nie wiem, czy zdążymy ją zamieścić w, w strumieniu Radia Wnet na przykład, bo i tutaj i słaby internet jest dosyć. No i, i nasza audycja kończy się tak za piętnaście czwarta, więc nie wiem, czy zdążymy. Może wcześniej skończymy, po prostu krótszą zrobimy audycję. E, oprócz tego, że dzisiaj mamy tutaj spotkanie z mieszkańcami Powiśla, spotykamy się za dwa tygodnie w, podczas pierwszych warszawskich otwartych wiki spotkań. Zapraszamy do siedziby Państwo Miasto w, przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. Niestety Szymon nie dotarł do nas, czego bardzo żałujemy z Lublina, bo no i nawet nie ma go na Skype'ie, ponieważ rozchorował się. Ma gardło takie, które nie nadaje się, przynajmniej według niego, do użytku. Nie wiem, jak to jest, bo, bo, nie, bo nie słuchałem go, tylko rozmawialiśmy przez, przez Facebooka. Ale mam nadzieję, że za dwa tygodnie wyzdrowieje i przyjedzie do nas na spotkania tutaj. Też mam taką na nadzieję. Wiki Zapraszamy serdecznie. No to przedstawmy może program. Nie jest zbyt bogaty. O, udało mi się go uzupełnić, zapisać właśnie. Najpierw przeczytam to, co było w zeszłym tygodniu, tak sobie szybko rzucę. No tak, wydarzenie na Facebook, otwarte studio, to właśnie jesteśmy w tym otwartym studio. Czyli co mamy? Bo ty coś dopisałeś ostatnio, ja tutaj mam tylko wolną kulturę. Tak, dopisałem, że są wyniki wyborów Aha. na arbitrów. To, że, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, już są wybrani. Tak, Arbiczy. są wybrani, że jest będzie Wikimaraton, znaczy, że dzisiaj jest Wikimaraton w Katowicach i że powstał nowy Wikiprojekt. To tak na szybko znaleziony niestety dzisiaj. Oprócz tego z wolnej kultury Radio Rivendel czyli muzyka fantazy na wolnych licencjach, a oprócz tego jeszcze ciekawa bardzo rzecz. Krytyk praw autorskich pozwie wytwórnie za usunięcie jego filmu z YouTube. No i też niezwykle ciekawa rzecz. W Finlandii prawa autorskie piszą sami obywatele. To na koniec dzisiejszej audycji o tym coś opowiemy. Ale zacznijmy od samego początku, czyli od wyboru. Arbitrów. Właśnie Szymon brał udział, no i widzę, że został wybrany. Głosowanie jest zakończone: 62 głosy za, 5 przeciw, 3 się wstrzymały i netto otrzymał 57 głosów. A 5 osób ma być wybranych jest na drugim miejscu. Szymon. Tak, w sumie zostali wybrani Adam, Jacek 555, Coveras y Lupus i y i na, i, i na kolejną kadencję dostali Entet i TAR. Aha, bo oni już są kolejną kadencję, tak? Tak, tak, mm -hmm. tak, zgadza się. No to mamy w takim razie skład Komitetu Arbitrażowego. Niezbyt wiele mają do pracy chyba. Tak, Szymon mówił, że nie za wiele. No coś? i całe szczęście, bo Komitet Arbitrożowy zajmuje się rozwiązywaniem poważnych sporów, więc im mniej mają pracy, tym lepiej. To znaczy, że jest mniej tych sporów. To znaczy, że jest w sumie niewiele takich bardzo poważnych sporów, tak. No i właśnie, przydałoby się też opowiedzieć o tym, jak zakończyła się sprawa blokady Play. Tak, już jest zdaje się zdjęta, nadal? Zdjęta jest. Rozmawiałem z Wojtkiem Pędzichem, mhm. wydaje się który, no, przedstawił, jak to trochę od kulisów wyglądało. Niektóre rzeczy mi zdradzał, takich, których nie powinienem ja teraz zdradzać, ale ogólnie powiem, że skontaktowali się w końcu. To znaczy, skontaktował się Wojtek z rzecznikiem prasowym Play, okazało się, że ten e-mail, który był wysłany na abusemaupaplay.pl został odszukany po długich poszukiwaniach. No ja się domyślam, że tam sporo takich e-maili dociera, no ale to jest w końcu obowiązek chyba prawny takiego operatora, żeby przeglądać te To znaczy, nie, nie wiem czy prawny, ale wydaje mi się, że taki... Y jak ktoś prowadzi jakiś biznes, tak? Coś mi tutaj chcesz... Nie, nie, to ja sobie okay. troszkę. Jak ktoś prowadzi biznes, tak, no to powinien dbać o maile od klientów, którzy do niego piszą i chcą mu coś powiedzieć, tak? Więc ktoś to powinien na bieżąco przeglądać i to jest... Nawet jeżeli udało się znaleźć ten jeden na, po specjalnych działaniach Wikipedii, to, to i tak to moim zdaniem negatywnie świadczy tutaj o odbiorcy. No, w każdym razie jest reakcja, jest pomoc ze strony sieci Play i problem chyba został zażegnany, bo te adresy wróciły na kilka dni, żeby sprawdzić, czy dalej będą te wandalizmy, o których rozmawialiśmy wcześniej. No i z tego, co Wojtek mówi, no to chyba, chyba uda się, została poza tym ustanowiona gorąca linia pomiędzy właśnie naszym superadministratorem, czyli stewardem, Wikipedii Polskiej i rzecznikiem prasowym Play, więc oni teraz po prostu mają gorącą linię, mogą szybciej się dogadywać, a nie przez e-maile, które nie zawsze są czytane, jak widać. No to dobrze, że tak poważnie potraktowali ten problem. No właśnie, więc to chyba no, no będziemy śledzić, zobaczymy, co się wydarzy w ciągu następnych dni. Mam nadzieję, że to już koniec tych problemów i że wszyscy będą mogli edytować Wikipedię, niezależnie od tego, czy są zalogowani, czy nie, ale zachęcamy do zalogowania się. Dzisiaj były tutaj już cztery osoby, które utworzyły własne konta na Wikipedii. Nowe, zupełnie, zielone. Czerwone. <gry> nie miały ochoty, czerwone konta. Czerwone konta, w sensie czerwony nikt jest, Aha. tak? E, no tak. Bo zielony wikipedystą kojarzy się raczej ze stroną przekierowującą. Także mhm. konto jest raczej nowe, czerwone. No, ciekawe. W każdym razie były tutaj uczennice, które chodzą do szkoły Baczyńskiego niedaleko. Są wolontariuszkami tutaj podczas powiśleń, pomagają rozdawać ulotki, informować o tym, co się dzieje, gdzie dotrzeć, jak dotrzeć. No i założyły sobie konto na Wikipedii, dowiedziały się, że w ogóle można edytować. To znaczy o... każda z nich sobie założyła konto. Każda z nich sobie założyła konto. Oprócz tego przyszła pani tutaj z Domu Kultury za ciszę pani Agnieszka Lepianka też założyła konto zainteresowana jeszcze bardziej, bo prowadzi zajęcia z młodymi, z małymi dziećmi i bardzo dużo ciekawych materiałów i dużo się dowiedziała o tym, że na przykład można zdjęcia z Wikipedii, czy z Wikicommons sobie wykorzystywać dowolnie do własnych publikacji, a także do prezentowania tych rzeczy podczas lekcji bez żadnych ograniczeń. No to tyle, jeśli chodzi o te tutaj nasze, nasze miejsce dzisiejszego nadawania. Mi się właśnie rozłączył internet, ale chyba sobie jeszcze jakoś poradzimy przez chwilę. A, bo ten, ten ty masz ten bezpłatny, tak? Tak. No to on tak lubi się rozłączać, widocznie. E, Wiki maraton w Katowicach, numer dwa. Tak już. Odbywa się właśnie w tej chwili od godziny 11 do 16, także jeszcze przez. Czyli jak już wyjdziemy, to w zasadzie się odbył, powinniśmy powiedzieć. No, pewnie tam jeszcze posiedzą dłużej, to tak nigdy nie jest, że to się szybko kończy. Jak już się dobrze siedzi w jednym miejscu, to się długo e, siedzi odbędzie się, czy w godzinach, będzie nietypowy, bo w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Spotykamy się w ramach warsztatów Wiki, warsztaty w Skansenie, zorganizowanych jako część konkursu Wiki lubi zabytki. Spotkanie będzie miało na celu nie tyle rozwój haseł w Wikipedii, co rozwój samych wikipedystów, poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz ewentualną pomoc początkującym użytkownikom. No, zadeklarowało tutaj przybycie cztery osoby, ale jeśli to ma, jest skierowane do, do, do nowych użytkowników, to m, chyba m, mamy nadzieję, że ich trochę przybędzie w ten sposób. E, to jest informacja o Wikimaratonie w Katowicach, a teraz jeszcze opowiemy o nowym Wiki projekcie. Co to jest? Wiki to? projekt Holandia powstał właśnie niedawno. Ma dwóch użytkowników wpisanych. Co to znaczy Wikiprojekt? Wikiprojekt to znaczy taka podstrona, na której konsultują się użytkownicy zainteresowani danym tematem. Trochę nie, mnie dziwi, że tu są dwaj aktywni wpisani, bo wydaje mi się, że Wikiprojekt ma sens dopiero przy trzech osobach już zainteresowanych danym tematem. Ten akurat ma dotyczyć Holandii yy, i na razie ma pustą stronę dyskusji, więc dopiero się założył, że tak powiem. No i do czego służymy? Chodzi o to, żeby po prostu skupić się nad jednym... Skupić się nad danym tematem, tak? Mamy wiki projekt Zoologia, bardzo prężnie działający, gdzie ludzie się konsultują, jak mają wyglądać artykuły zoologiczne ogólnie. Czasami w sprawie konkretnych szczegółów są, y, jest potrzeba się skonsultować, ustalić jaką, jakąś zasadę, znaczy y, edycyjną pomoc taką, żeby... Bo to nie ma od razu zas zasady. Także to jest bardzo pomocne w pracy nad artykułami, żeby żeby ludzie w jednym miejscu się grupowali, zainteresowani danym tematem. Są projekty takie typowo tematyczne, yy, znaczy zawsze są tematyczne, dotyczące artykułów, tak, jak mamy Holandia, jak mamy mhm. zoologia, a są też takie yy, typowo dotyczące Wikipedii, na przykład sprzątanie metastron albo, yy, albo inne takie, które dotyczą działalności wikipedystów wewnętrznej, tak, Wikiprojekt kategoryzacja jest taki też ogól, ogólny. Na razie rzeczywiście wiele się tu nie dzieje, ale jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy, żeby się dołączyć. Polacy są wszędzie, w Holandii na pewno też, i w Holandii pewnie łatwiej jest pracować nad takim projektem, który wzbogaci hasła w świecie tak. Holandii. Ale wielkie projekty mają też, na przykład, taką zaletę, że tutaj już przewidziane i słusznie pod stronę biblioteka, gdzie użytkownicy mogą wpisywać, z jakich książek korzystają do opracowywania haseł z danej, z danej dziedziny to też jest bardzo przydatne. Tak, to już jest tak rozbudowane, widać ten, ten jakiś taki szablon chyba tego wiki mm. projektu. Zdaje się, że do tego jest tak specjalny szablon, taki ogólny, tak, y, który można tylko dostosować do, do danego projektu, mhm. gdzie mamy uczestników, akcje tematyczne, wyróżnione artykuły z danego tematu. W tej chwili jest zero jeszcze, ale projekt dopiero rusza, więc zapraszamy do przyłączenia się, jak ktoś się szczególnie interesuje Holandią. Zapraszamy. Link do bezpośredniej do wikiprojektu Holandia znajdziecie w notatkach do naszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info I tutaj przy okazji też mała nowość. Przywracamy naszą wiki, wiki radiową. Już można ją znaleźć pod adresem pl.wikiradio.org. Już nie EVT, tylko pl.wikiradio.org. Ale zniknęła spod tego starego adresu? Nie. Yy, to mi się coś chyba nie... A, nie otwiera mi się. Ok, trudno. No, yy, jest nie, nie uaktualniona jeszcze, ale na bieżąco już uzupełniana już jest, yy, jak gdyby, w pełni władzy i w pełni sprawności do tego, żeby właśnie uaktualnić i, i, i, i działać dalej na tej stronie wiki. I co, przynosimy też tam nasz notes? Z czasem pewnie też. Mhm, Czyli będzie powoli. Będzie zdecydowanie chyba wygodniej. W jednym bo, miejscu to mieć. A jakoś nie, nie widać, żeby ktoś tutaj pomagał nam z zewnątrz, a jak będzie chciał, no to będziemy mogli go zarejestrować, bo niestety właśnie przez to, że byliśmy zaspamowani, to musieliśmy wyłączyć możliwość zakładania kont przez użytkowników samodzielnie. Wystarczy teraz zgłosić, znaczy wystarczy, trzeba się teraz zgłosić do administratora, do jednego z administratorów i, i poprosić o założenie konta. Ale po założeniu konta już można normalnie edytować nasze strony wiki.radia. To taka dygresja. A teraz wróćmy do Radio Rivendell. To jest portal z muzyką z gier komputerowych. To ty chyba podałeś, tak? Ten... To zdaje się, o tym już kiedyś wspomnieliśmy i to Tar chyba o tym wspominał. Mm -hmm. y, muzyka y, dotycząca fantazji, tak? To idzie z tej strony? Co tak, teraz, tak, ja teraz proszę? włączyłem. Tak, także, także zapraszamy sobie do posłuchania. To taki krótki fragmencik z laptopa, zaprezentowany, ale muzyka jest w wysokiej jakości i tutaj jest zbierana muzyka z różnych, z różnych, gier. Bardzo ciekawie, ładnie wygląda ta strona. I to jest na wolnych licencjach, warto zauważyć. Jest na wolnych licencjach ta muzyka też? No tak, tak mamy wpisane w notesie. W tej chwili nie mogę otworzyć strony, żeby tam doszukać, ale, ale myślę, że tak, że coś tam jeszcze można znaleźć na wolnych licencjach. No ja tutaj nie widzę. Nie jest. jest copyright jest. Aha, Radio Rivendell. To dziwne. All Rights Reserved. No, no, no to nie wiem, dlaczego tak. Nie wiem też. No ale w każdym razie udostępnione jest. i Kto chce, to może posłuchać. Nie można z tego korzystać dalej, tak jak z materiałów wikipedii, no ale, ale, ale jest tu jakiś krok w kierunku tego, żeby yy, była większa dostępność tej muzyki. Kolejna rzecz to... Krytyk praw autorskich pozwie wytwórnie za, za usunięcie jego filmu z YouTube. To dosyć stara informacja, bo ona tak przechodziła z tygodnia na tydzień. Nie wiem, co tam się teraz dzieje. Nic e... nowego nie słyszałem w tej sprawie, jakie są wyniki. Ale no, to Troszkę potrwa pewnie jeszcze. Pewnie tak. Sprawa jest ciekawa, bo to jest człowiek, który generalnie krytykuje zbyt restrykcyjne prawa autorskie. E... Profesor... Lawrence Lezic, czyli no, twórca e Creative, Creative, Com Creative Commons. Tak, tak. twórca właśnie z, z tego powodu, że bulwersowały go prawa autorskie, które zabraniały wszystkiego i wymyślił licencje, które są już w tej chwili powszechnie używane i powszechnie znane. I on miał taki problem, że, yy, no przeczytam może początek tego artykułu. Posiadacze praw autorskich nieraz usuwali filmy z YouTube, nie mając do tego podstaw. Mi zresztą też usunięto kilka razy taki film, yy, który sam zamieściłem, yy, ale tam była muzyka na przykład jakaś i no i usunięto. Ale muzyka była głównym tematem tego filmu? Nie, właśnie nie. Profesor Lezik postanowił z tym walczyć, kiedy usunięto jego film. Tak. On pozwał wytwórnię muzyczną do sądu, żądając m.in. odszkodowań za bezpodstawne usunięcie. Do tej pory to było w ten sposób, że jeśli ktoś umieszczał film i ktoś rościł sobie prawa, jakaś wytwórnia muzyczna na przykład, że tam jest fragment muzyki z ich wytwórni, no to Google, czyli YouTube, musiał na to zareagować i usuwał taki film. I wtedy... I czasem, czasem dochodziło do tego, że, że ta wytwórnia jeszcze wytaczała proces tej osobie, która to zamieściła. Natomiast teraz mamy troszkę inną sytuację, odwrotną, bo profesor Lezik postanowił pozwać wytwórnię muzyczną do sądu za to, że bezprawnie, bezpodstawnie usunięto jego film. Dlaczego bezpodstawnie? To jest profesor prawa, znany oczywiście jako krytyk praw autorskich oraz założyciel Creative Commons. Jest również int aktywnym internautą, publikuje swoje prezentacje i wykłady. I zdarzyło się, że jego film został bezpodstawnie zablokowany z powodu antypirackiego filtra. Chodziło o to, że on puścił film, w którym pokazywał, proszę Państwa, jak ludzie fajnie rzeczy ludzie tworzą na zasadzie przetwarzania tego, co istnieje, tak? I tam był fragment filmu z YouTuba czyjegoś, w którym była wykorzystana muzyka. W tym mm -hmm. filmie, który on prezentował dopiero. Więc jakby wtórne wtórnego, mm -hmm. i za tą muzykę, która była w pierwotnym, zostało to usunięte. No i właśnie i ta wytwórnia zagroziła pozwem, ale okazało się, że to właśnie profesor Lezik pozwał tą wytwórnię o to, że usunięto je bezpodstawnie. No ciekawe jak to się skończy, bo, bo to jest chyba precedens ogólnoświatowy. No, też pierwszy raz słyszę o takiej sprawie. Też jestem ciekawy, mam nadzieję, że będzie głośna ta sprawa w jej wynikach. Właśnie czasem te wytwórnie żądały usunięcia filmu ze względu na krótki i nieistotny fragment dzieła chronionego, no bo ktoś na przykład, o tutaj właśnie jest ten przypadek, Stephanie Lenz nagrała swoje dziecko, a w tle było słychać piosenkę Prince'a I, i z tego powodu usunięto jej filmik. Tak, to jest paranoja. Jedna wielka paranoja, żeby tak restrykcyjnie do tego podchodzić. No, ale wytwórnie mają swoją politykę widocznie i dlatego tak robią. No, także temat ciekawy będziemy śledzić. Na razie mówisz, że nic nie ma więcej. Nie wiem, może coś się jednak pojawiło. No, będziemy do tematu wracać w kolejnych audycjach. I kolejna rzecz to Finlandia bardzo ciekawy pomysł, wpadła na bardzo ciekawy pomysł, żeby wymyślić prawo autorskie. Zwróciła się do swoich obywateli, żeby podpowiedzieli Państwu, jak to prawo ma wyglądać i to prawo będzie powstawało wspólnym wysiłkiem wielu obywateli. Tak, jest złożony projekt, 50 tysięcy podpisów pod nim się znalazło, który zakłada, że nie będą już karalne, nie będzie karalne kopiowanie plików. Znaczy nie będą ludzie karani za to, że kopiują pliki, tak? Ale tych, których ludzie już są posiadaczami. Tak. No tak, czyli jak ktoś kupił, kupił muzykę i ją udostępnia, to, to, to ją udostępnia i jest, mhm. i jest wszystko ok, tak? Ustawa ma ciekawą nazwę, mianowicie ustawa na temat zdrow y zdrowego rozsądku w prawie autorskim. Mhm. Y nigdy nie lubiłem pojęcia zdrowego rozsądku, dlaczego to można zajrzeć na krytykę zdrowego rozsądku na Wikipedii, y ale tutaj to, to wygląda interesująco. Ale tutaj niestety w głębi, jak się wczytacie na radyku, okazuje się, że to jest zmniejszenie kar za naruszenie praw autorskich, zakazanie nieuczciwych klauzul w kontaktach y, płytowych oraz umożliwienie ludziom robienia kopii plików, które już wcześniej posiadają. Aha, czyli to trzecie się zgadza, a to jest zmniejszenie kar za naruszenie praw autorskich. No niestety jest to jeszcze, jeszcze jest to krok w dobrym kierunku tylko, a nie to, o co, o co by chodziło. No, ale zajmuje się tym Otwarte Ministerstwo, tak się nazywa. Otwarte Ministerstwo. Organizacja ta koordynuje obywatelskie propozycje ustaw. E, no i zauważyła, że sukces ustawy stworzonej przez obywateli zrywa ze starym zwyczajem, zgodnie z którym to lobbyści tworzą prawo autorskie, bo są różne grupy interesów, właśnie wytwórnie mają naciski, powodują na, na, na tych, którzy ustawia, ustanawiają prawo. I w ten sposób ono staje się mniej dostępne dla obywateli. I zdaniem organizacji, ta kontrpropozycja jest potrzebna, by przywrócić potrzebną równowagę. No bo jeśli prawo jest tworzone w oderwaniu od obywateli, w oderwaniu i w przeciwieństwie do obywateli, to oni przestają je przestrzegać po prostu. Tak widocznie doszli do tego wniosku i stwierdzili, że jeśli obywatele sami pomogą stworzyć to prawo, to potem łatwiej będzie im przestrzegać. No i to chyba logiczne dosyć. Tak, życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że inni pójdą w te ślady. Mhm. A mówimy o tym na podstawie artykułu na MyObywatele.org, który jest na licencji BYNC. Niestety NC. No NC, ale my jesteśmy też NC, więc mm, nawet cytowaliśmy tylko fragmenty, więc to zawsze znaczy, można zrobić. Znaczy nie, my to jesteśmy generalnie chyba nie do końca NC, znaczy nie w całości NC, tak? No, my jesteśmy niekomercyjni, nie. ale tak, no, no jak gdyby ktoś chciał nas użyć, to może komercyjnie. To tak? może komercyjnie, my hmm. jesteśmy generalnie otwarci, a tego artykułu nie czytaliśmy całego, więc y, myślę, że nas tutaj NC nie obowiązuje w tym momencie. No jest to cytat, także cytat cytować można. I jeszcze. Tak i to chyba wszystko już w takim razie w dzisiejszej audycji trochę skróconej z powodu tego, że mamy tutaj dużo innej pracy również. Posłuchajmy jeszcze takich spotów reklamowych, które przygotowałem dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska na temat Saskiej Kępy. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie spotkamy się z Tadeuszem, który nam opowie, co tam w projekcie się dzieje. Ja się nazywam Borys Kozielski. Żegnam się już z Wami. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zaprasza do współpracy. Tadeusz Rudzki, Stowarzyszenie Wikimedia Polska. O projekcie, który nazwaliśmy Roboczo Sasko Kępa" w Wikipedii, którego celem jest poprawienie tych haseł które, i zdjęć, które już mamy w Wikipedii, a które są związane z Saską Kępą, a także zaprezentowanie tego dorobku w świecie rzeczywistym. Saska Kępa to jest część Warszawy, prawobrzeżnej, której zabudowa w dużej mierze powstała w dwudziestoleciu międzywojennym i z uwagi na specyfikę dzielnicy willowej była zamieszkiwana przez wiele osób, których nazwiska są dobrze znane nam wszystkim. Co ciekawe, również po wojnie mieszkało tam wielu artystów, muzyków, także osoby dobrze, dobrze wszystkim znane i chcielibyśmy zwrócić uwagę na, ten, na tę część miasta, a także pokazać w jaki sposób można ten potencjał zaprezentować w wikipedii. Efektem będą artykuły poświęcone różnego rodzaju obiektom znajdującym się na Saskiej kempie, ulicom, a także postaciom, które tam mieszkały. Docelowo myślimy także o zaprezentowaniu tego w postaci tabliczek z QR-kodami, które mogłyby znaleźć się w konkretnych miejscach Saskiej kempy, tak aby osoby spacerujące po tej części miasta mogły dotrzeć w bardzo prosty sposób do materiałów, które znalazły się w Wikipedii. W tym projekcie może wziąć udział każdy, kto chciałby pomóc. Jest to bardzo proste, ponieważ w Wikipedii utworzona została strona należy wpisać w wyszukiwarkę wikiprojekt, dwukropek saska kempa w Wikipedii i tam znajdują się propozycje zadań, które można realizować. Zaczynamy od tego, że utworzymy listę na przykład mieszkańców Saskiej kempy, czy też obiektów i miejsc i będziemy poprawiać i opracowywać kolejne hasła. Następnie będziemy ustalać, które z nich moglibyśmy wykorzystać przy tych QR-kodach, ustalać miejsca, gdzie mogłyby znaleźć się tabliczki i zobaczyć, jakie mamy możliwości już w konkretnych, w konkretnych lokalizacjach. Do tej pory zadeklarowało pracę cztery osoby. Pracują oczywiście jako wolontariusze. Dzięki temu, że są to osoby, z których właściwie każda zajmuje się troszeczkę czym innym, jest duża nadzieja, że będziemy mieli zarówno poprawione hasła, będziemy mieli do nich ilustracje, i liczymy też na to, że stworzymy coś w rodzaju zalążka archiwum historii mówionej poprzez tworzenie, opracowywanie nagrań z poszczególnymi mieszkańcami, którzy mogliby podzielić się historiami na temat dzielnicy. Najprościej albo poprzez Wikipedię poprzez stronę wikiprojekt dwukropek Kempa w Wikipedii, albo poprzez przyjście na organizowany w Warszawie, w lokalu Państwo-miasto, wikimaraton, czyli spotkanie wikipedystów, na które może przyjść każda osoba w godzinach 12-20. Możemy porozmawiać, pomóc osobom, które do tej pory nie edytowały Wikipedii, ale chciałyby się w to włączyć. Andersa 29 Warszawa